Kujawski, producent maszyn rolniczych Krukowiak chce chyba opryskać całą Polskę, dlatego, że nad nami. W tym momencie 36-metrowa belka opryskiwacza polowego Goliath Plus. A moim rozmówcą jest Mariusz Pracki. Panie Mariuszu, to chyba największa belka, jaka jest na naszym rynku dostępna, czy nie największa? Jeżeli chodzi o producenta krajowego, tak, to jest największa, 36 metrów. To jest największa, najszersza w naszej ofercie. Belki 36 metrów mieliśmy już wcześniej, natomiast ta jest troszeczkę inna wersja. No właśnie, bo ona inaczej wygląda, też pod innym kątem znaczy, się układa. Tu ten kąt jest akurat zmienna geometria belki, natomiast do tej pory belki 36 mieliśmy składane tak, każde ramię na dwie części, co sprawiało, że opryskiwacz był bardzo długi. Zdarza, zdarzały się problemy z agregacją ściągnikiem z Po prostu belka mogła zahaczyć o kabinę. Dzięki temu, że ta belka jest dzielona na trzy części, jest możliwość jej złożenia w bardziej pakietowy sposób i jest lepiej zachowany środek ciężkości na opryskiwaczu i ułatwia to współpracę z ciągnikiem. Co prawda jest to troszeczkę droższe rozwiązanie, ale jest poszukiwane przez rolników. No, ze względu na wygodę transportu chyba przede wszystkim. Dokładnie. Bezpieczeństwo. Tamte belki strasznie tak wystawały. Łatwo się tym było zahaczyć o jakieś drzewa, konary, nie zawsze są dobrze przecięte na drogach. Drogi polne prowadzą, które praktycznie nie są w ogóle dbane, więc no, ta belka na pewno sprawdzi się w tych sytuacjach lepiej. Stoimy przy zupełnie przeciwieństwie Goliata, bo przy malutkim opryskiwaczu to chyba do sadowniczych, ogrodniczych rzeczy do czego? To jest opryskiwacz przeznaczony głównie do truskawek, ale to nie można opryskać każdą uprawę rzędową. Często jest wykorzystywany w warzywnictwie, gdyż ma dyfuzory do strumienia powietrza. Jest to seria Octopus, dobrze znana od wielu lat w naszej ofercie. Ale tutaj zastosowaliśmy belkę hydrauliczną. Do tej pory były to belki rozkładane ręcznie, ciężkie, niewygodne, na to rolnicy się skarżyli. No więc... to mają troszeczkę komfortu. Dokładnie. Ponadto jeszcze postanowiliśmy ułatwić im życie. Ten opryskiwacz ma dwa obiegi, jeżeli chodzi o ciecz na belce. Może pryskać przy użyciu dyfuzorów, a także zwykłymi rozpylaczami, czyli no do zwykłych upraw. Wiemy, że o powodzeniu oprysku, o jego jakości decyduje nie tylko sama substancja, którą pryskamy, nie tylko i stężenie, ale również przecież kształt rozpylacza. Sposób, w jaki zostanie ona rozpylona, pod jakim kątem, prawda, w przestrzeni. Jak to wygląda? Znaczy tak, wiadomo, że rozpylacz to jest jedna z tych najważniejszych części opryskiwacza. W tej chwili gamma rozpylaczy dostępnych na rynku pozwala stosować w każdej sytuacji, niezależnie praktycznie od warunków, przeciwznoszeniowe, do specjalistycznych zadań typu dwustrumieniowe. Jest to szeroka gama. No i najważniejsze, żeby ten rozpylacz był dobrej jakości, nie jakiś garażowy, bo tak naprawdę on się sprawdzi przez może jeden oprysk, ale to tylko może. I to jest ta część, którą warto zainwestować. Więc ono musi być na pewno dobrej jakości i musi być zadbane. Nie może być zabrudzony, nie można tego szorować szczotką, jak to niektórzy mają w zwyczaju, żeby tylko było obmyte, co uszkadza jednak szczelinę. Rozpylacz no, jest to jest naprawdę ważne. Tak naprawdę pompa, zawór i rozpylacz. To, co odpowiedzialne jest za to, żeby dawka była taka, jak powinna być. A ten trzeci opryskiwacz, o którym Pan wspomniał na samym początku, że to również nowość, który to? To opryskiwacz samobieżny. W zeszłym roku zaprezentowaliśmy opryskiwacz samobieżny drugiej generacji Herkules. Ten opryskiwacz był o dużym prześwicie. Typowo do kukurydzy, do bardzo wysokich upraw. Rolnicy zwrócili nam uwagę, że no, przydałby się opryskiwacz bardziej uniwersalny, z mniejszym rozstawem kół, który można zastosować na zwykłej, zwykłej prawie, gdzie nie, no, nie każdy ma rozstaw ścieżek 2,25. E, dlatego też no, postanowiliśmy zrobić coś w tym kierunku. Mamy mniejszy, czyli niższy opryskiwacz. A zarazem ekonomiczniejszy pewnie? E, to znaczy, jeżeli chodzi o cenę, tutaj różnicy dużej nie ma, gdyż ten ma dodatkowe wyposażenie w drugą skrętną oś rozstaw hydraulicznie regulowany, czyli w czasie jazdy można go zmieniać, a poza tym, mimo, że on jest niższy, czyli wydawałoby się, że mniejszy, można na niego założyć zbiornik o pojemności 5000 litrów, gdzie na tych wysokich maksymalnie 4. Obie skrętne osie umożliwiają wykonywanie dodatkowych innych manewrów, łącznie z tak zwanym psimchodem, czyli czymś, co przypomina ciąg boczny w kłusie u konia, gdzie poruszamy się równocześnie w bok i do, I do przodu. przodu. Y, m, chyba jesteście pierwsi, którzy to robią. W kraju tak. Znaczy, jeżeli chodzi o krajowych producentów o to tych opryskiwaczy samobieżnych tutaj nie mamy. W ubiegłym wieku byliśmy pierwszymi, którzy wprowadzili komputery. W tym wieku wprowadziliśmy opryskiwacze samobieżne, ale robiliśmy to sami. Wielu producentów stosowało różne przeróbki z pokosówek i innych tego typu wynalazków. Jeżeli chodzi o samobieżne, myślę, że z krajowych producentów nie mamy nikogo, że tak powiem, w stawce. Weszliśmy w kooperację z włoską firmą, ona nam robi podwozia. Te podwozia robi dla wielu firm. Dzięki temu mamy bezpieczeństwo tego, że to jest sprawdzony produkt. Czyli to jest seryjna produkcja, części zamienne są dostępne, rolnik może być o to spokojny. I dla nas to też jest wygodniejsze, uzbrajamy to w to, co mamy sprawdzone, czyli te układy cieczowe, zbiorniki i tak dalej, komputery. A to, co tak naprawdę robiliśmy do tej pory sporadycznie, w tej chwili przychodzi na seryjnie zrobione i mno musi działać. Do czego właściwie służy ten psichut? W jakich sytuacjach on rolnikowi pomaga, gdy zawodziły inne rozwiązania. Znaczy tak, przychód na pewno jest pomocny przy manewrowaniu, typu trafienie w ścieżkę lub międzyrzędzia, na przykład kukurydzy. Eee, trudno jest uprowadzić opryskiwacz kukurydzy. Wiem to, dos doskonale jeździłem tymi ty, ty maszynami. E, czasem trzeba lekko drgnąć, żeby się poprawić międzyrzędzia. Precyzja już. Precyzja, tak. Żeby nie wygniatać. Wiadomo, że na kilku metrach wygnieć się tej kukurydzy raz, drugi, trzeci kawałek i się, te straty są duże. Więc tutaj jest możliwość korekty. Poza tym, jeszcze jest... To redukuje jakby zjeżdżanie opryskiwacza, jeżeli się idzie po wzgórzu, po zboczu wzgórza. Tendencja jest naturalna, że... Zasuwa ...ściąga się. nas, dokładnie. Więc delikatnie ustawiamy przychód i będziemy się trzymać w rzędzie. Żeby on tak jakby kontrował po prostu. Dokładnie tak. Jak powiem, zapobiega o, o obsuwaniu się po zboczu. I Ostatnia sprawa. Jakie perspektywy dla rynku maszynowego, szczególnie dla takich już jednak droższych maszyn? Wiadomo, że w gospodarstwie dziesięcio kilkunastu hektarowym średnia krajowa, takiego, taka maszyna się nie zwróci, nie utrzyma się. Czy tych gospodarstw du wielkoobszarowych, dużych jest wystarczająco dużo, żeby ten polski rynek maszynowy kręcił się? Jakie są perspektywy? Znaczy, myślę, że perspektywy są jak najbardziej pozytywnie. Można, można patrzeć w przyszłość w tej kwestii. Dużo opryskiwaczy samobieżnych używanych przewędrowało do nas już przez kilka ostatnich lat. Rolnicy się przekonywali, ale nie do końca, żeby zainwestować dużą gotówkę, kupowali jak jakieś używki, nie zawsze w dobrym stanie. No i te używki sprawdzają się rok, dwa. No ale potem trzeba coś z tym zrobić. I kiedy już rolnik jest przekonany do tego, że opryskiwac jak jest mu przydatny, myślę, że tutaj będzie się rozglądał za nowym rozwiązaniem i, i tutaj ten rynek na opryskowacze samobieżne szykuje się dość duży. A jak rynki wschodnie? Rosja, Ukraina, Białoruś, Litwa, Łotwa? No, nasze samobieżne są sprzedawane także na Ukrainę. Rosja od jakiegoś czasu troszeczkę mniej, natomiast nie ma co narzekać. No, jakoś to tam się, się trzyma. Nie, nie zerwały się kontakty. Jak najbardziej jest tam sprzedaż prowadzona. Ukraina mimo swojej sytuacji także jest dobrym odbiorcą maszyn. Więc... Niektóre polskie firmy celują Również w czarny ląd. Na Afrykę przecież już przynajmniej jedna firma maszynowa eksportuje swoje produkty. Czy Wy również szukacie poza Europą? To znaczy tak, jeżeli chodzi o detaliczną taką sprzedaż sporadyczną to chyba nie było kontynentem, na którym nie sprzedaliśmy maszyny. Natomiast e, tak naprawdę z na, do, do Afryki, no, zwłaszcza tej północnej, dość często tutaj mamy kontakty nawiązywane, zapytania o maszyny, ale e, tak naprawdę no, to jest zupełnie inna, inna, inny sposób uprawy, inne preferencje odnośnie maszyn. Jeżeli ten rynek będzie naprawdę obiecujący, można spróbować. W tej chwili tak naprawdę w dzisiejszych realiach ekonomicznych trzeba iść prawem serii, a nie rozdrabniać się na detale. jeżeli zaczniemy robić Wersje na każdy, że tak powiem, kraj inną, no to niestety ekonomicznie jest to nieopłacalne.